Czy pani zawsze musi pakować się w kłopoty? Tymi słowami przywitała swą podwładną Salomea Gwint, gdy Matylda po zakończeniu dyżuru bibliotecznego dotarła w końcu do drugiego miejsca pracy. Dzień dobry, przywitała się, nie tracąc humoru. Nie jestem pewna, co ma pani na myśli, mówiąc o kłopotach. I dlaczego to ja mam mieć z tym związek? Zadanie zostało wykonane. Może nie tak, jak życzyła sobie klientka, ale mąż zdał śpiewająco. Może powinna przemyśleć swoją decyzję, skoro to małżeństwo nie jest taką katastrofą, jak jej się zdaje. Może też rozwieść się z innego powodu. Pani Matyldo, pani mnie rozczula. Westchnęła z irytacją Salomea. Wszakże jej ton by najmniej nie wskazywał, by Matylda wywoływała w niej tego rodzaju uczucia. To, że małżeństwo nie jest katastrofalne, nie oznacza, że jest udane. Czasami lepiej przeciąć taki węzeł i znaleźć osobę, z którą można znaleźć szczęście, a nie tylko zadowalać się tym, że jest znośnie. To rozumiem, ja tylko nie rozumiem, dlaczego trzeba robić z męża łajdaka, skoro nim nie jest. Właśnie dlatego. Ale pani nie wie, o czym ja mówię, czyż nie? Skinęła dłonią na Matyldę, by poszła za nią i ruszyła do swojego gabinetu. Ta posłusznie podążyła za szefową, po drodze wyłapując współczujące spojrzenie Mareczka. Zrobiła do niego wielkie oczy, dając w ten sposób znak, że nie wie o co chodzi, lecz kolega nic jej nie podpowiedział, tylko westchnął współczująco. Mina mu zrzedła, gdy Salomea wezwała także jego, skinąwszy palcem wskazującym. — Co takiego zrobiłam? — szeptem zapytała Matylda swego towarzysza, gdy ten do niej dołączył, ale Mareczek nic nie powiedział, tylko z grobową miną maszerował u jej boku. Miała szczęście, że rano nie było jej w biurze. Klientka wybiegła z agencji jak oparzona, wykrzykując po drodze, że nie zapłaci im złamanego grosza. Mareczek nie miał ochoty uczestniczyć w awanturze, którą Salomea zaraz rozpęta. Nie miał jednak wyboru. Jakkolwiek, by na to spojrzeć, był współuczestnikiem wczorajszych zdarzeń i to on miał dopilnować nowej koleżanki. Nikt nie płaci mi za trzymanie detektywistycznych adeptek za rączki, zrzymał się, wchodząc do gabinetu ostatni. Jeden z plusów bycia szarmanckim mężczyzną, choć nieczęsto mu się to zdarzało. Hołdując zasadzie panie przodem, mógł uniknąć wzroku zdezorientowanej Matyldy. Pani Matyldo, zaczęła Salomea, sadowiąc się w skórzanym fotelu. Takiej wpadki nie zaliczyliśmy od czasu. Niech się zastanowię. Zastukała długimi, czerwonymi paznokciami w blat biurka. Nigdy. Dokończyła tonem tak łagodnym i uprzejmym, że pod mareczkiem nogi się ugięły. Znał ten ton doskonale. Zwykle zwiastował zwolnienie. Matylda nieświadoma znaczenia tonu szefowej, ani przerażonej miny stojącego za nią kolegi, powiedziała oschle. Pan Dąbek nie był zainteresowany. Klientka powinna być zadowolona, że ma wiernego męża. A jeśli chce sfabrykowanych dowodów, to pomyliła biuro. Czyż nie? Co do jednego ma pani rację, pani Matyldo. Nasza firma nie fabrykuje dowodów. Pomijając kwestię karalności wiążącej się z takim procederem i utraty wiarygodności przed klientami mamy pewną renomę i chciałabym, by tak pozostało. Opowiem pani, co się wydarzyło dziś rano. Punkt dziewiąta klientka wparowała do naszego biura, chcąc wiedzieć, gdzie jest jej mąż, który nie wrócił na noc. Moim zadaniem nie było pilnowanie jej małżonka – Klientka promieniała szczęściem, zadając to pytanie, gdyż była przeświadczona, że ta nieobecność oznacza zdobycie dowodów jego niewierności. Owszem, tak mogła pomyśleć, przyznała z ociąganiem Matylda. Kurde, melek, jednak trzeba go było śledzić. Jak nic poleciał do jakiejś baby, a ja to przegapiłam. Wyjaśniłam jej tak uprzejmie, jak tylko zdołałam, że mąż nie okazał się wiarołomnym, godnym pogardy łajdakiem i na dowód poprosiła Mareczka, by włączył odpowiedni fragment filmu, który pani nagrała, choć większość z tego to jedno wielkie gówno, które nikogo nie obchodzi. Pomijając kwestię pani nieudolnego podrywu. To był mój pierwszy raz, zaczęła tłumaczyć się nieporadnie, ale nie zdołała dokończyć, bowiem Salomea Gwint wsparłszy dłonie o blat biurka, Zerwała się z fotela tak błyskawicznie, że Matylda zrobiła krok do tyłu. Wpadła na Mareczka, odbiła się od niego, potknęła o nogę od stojącego nieopodal krzesła i klapnęła na kość ogonową z taką siłą, że z wykładziny wzbił się pył kurzu. Szefowa pochyliła się mocno do przodu, by lepiej widzieć siedzącą na podłodze podwładną i wysyczała wściekle – to nie jest mój mąż! – Co proszę? – Wyjąkała zdumiona Matylda. To nie jest mój mąż. To właśnie wykrzyczała nasza klientka, a następnie wybiegła z biura wrzeszcząc, że nie zapłaci nam ani grosza. I ja ją rozumiem. Ale jak to możliwe? Przecież zmarnowała pani zasoby biura. Jestem pewna, że to nieporozumienie można wyjaśnić. To nie był właściwy mężczyzna, ale przecież... Matylda spojrzała na zatrzymany kadr filmu z kamery w torebce. Twarz mężczyzny w przyciemnionym pomieszczeniu nie była tak wyraźna jak na zdjęciu, które otrzymała od Mareczka, ale nie miała wątpliwości, że to ten sam człowiek. Sięgnęła do kieszeni żakietu po telefon i wyświetliła zdjęcie przesłane jej wczorajszego wieczoru przez kolegę. Ponownie spojrzała na monitor. Nie mogło być mowy o pomyłce. Nie wiem, kto się pomylił, ale na pewno nie ja – Oświadczyła z irytacją, kierując ekranik telefonu w stronę szefowej. To zdjęcie mojego obiektu. Na filmie jest ten sam mężczyzna. Proszę mi dać ten telefon. Zażądała rozgniewanym tonem Salomea. Matylda pozbierała się z podłogi i ostrożnie podeszła do biurka, by wręczyć szefowej komórkę. Salomea Gwint uważnie przyjrzała się zdjęciu wychodzącego z domu klientki mężczyzny, po czym spojrzała na monitor. Zmarszczyła czoło. — Skąd pani ma to zdjęcie? Matylda nie zdążyła odpowiedzieć, gdy tamta, nie pytając jej o zdanie, sprawdziła nadawcę wiadomości. — Mareczek! — zdumiała się. — Skąd wytrzasnąłeś tego gościa? Matylda obejrzała się na pobladłego kolegę. — Wychodził z domu klientki. Godzina się zgadzała. Założyłem, że to jej mąż... Wyjąkał, czując, jak grube krople potu spływają mu po skroni. — Mareczek, ty założyłeś? — To całkiem logiczne, moim zdaniem. Wtrąciła się Matylda, czując się odrobinę winna. Gdyby nie pokazała zdjęcia, kolega nie miałby teraz kłopotów. — Gdyby on nie zawalił sprawy, to ty nie miałabyś teraz kłopotów — odezwał się poirytowany głosik. — Mareczek! — nie musiałeś niczego zakładać, bo dostałeś teczkę. W teczce były informacje na temat obiektu i jego zdjęcie. Ten facet tutaj jest ledwo podobny. Jak mogłeś się tak pomylić? No bo zostawiłem teczkę na biurku i nie miałem czasu po nią wracać. Zajrzałeś do niej wcześniej? Nie, myślałem, że zrobię to on na miejscu. Ale zapomniałeś teczki. Właśnie. Jestem pewna, że to nieporozumienie można wyjaśnić. Jestem przekonana, że klientka. Zaczęła nieporadnie Matylda, właściwie nie wiedząc dlaczego klientka po takiej kompromitacji miałaby ich ponownie zatrudnić. Klientka jest wściekła i ja ją rozumiem, powiedziała oschle szefowa. Zawaliliśmy na całej linii. Nie dość, że nie znaleźliśmy dowodów zdrady, to jeszcze nie mamy pojęcia, gdzie jej mąż spędził całą noc i dlaczego nie wrócił do domu Może od baby poszedł prosto do pracy, zasugerował niepewnie Mareczek Na pewno, w brudnych gaciach i przepoconej koszuli, zakpiła Salomea Mareczek, przynieś teczkę i nie wkurwiaj mnie głupimi uwagami Pani Matyldo? Nie będziemy w tej chwili rozmawiać o pani żałosnych umiejętnościach uwodzicielskich. Wykorzystamy inne pani talenty. Niby jakie? Chciała zapytać Matylda, ale się powstrzymała. Przecież jest bystra, kreatywna, błyskotliwa i ma supermoce. Pocieszała się, ignorując złośliwy chichot w jej myślach. Znajdziemy męża klientki, zdecydowała szefowa. Matylda osobiście zainteresowałaby się mężczyzną wychodzącym od pani Dąbek, którego Mareczek mylnie uznał za jej męża. Kolega musiał być podobnego zdania, gdyż zapytał nieśmiało — A co z tym facetem, któremu strzeliłem fotkę? Nie wyglądał mi na hydraulika. — Mareczek, żeby ja cię zaraz nie strzeliła — powiedziała groźnie Salomea, lecz już spokojniejszym tonem. Dała upust emocjom i przeszła w tryb rozwiązywania problemu. — Pani Matyldo, na biurku Mareczka leży teczka. Zapozna się z nią pani i wróci do mnie, zapowiedzmy, kwadrans. — Mareczek, ty zostajesz, a my do pogadania. Zabrzmiało to spokojnie, ale jadowity wzrok, którym obrzuciła podwładnego, był jednoznaczny. Mareczek miał przeje... to znaczy... Przechlapane, poprawiła się błyskawicznie Matylda. Za szybko podłapywała słownictwo Salomei, ale musiała przyznać, że odpowiednio użyty wulgaryzm nie tylko wyśmienicie ukazywał powagę sytuacji, ale też doskonale dawał upust negatywnym emocjom. Jakby zrobienie czegoś społecznie nagannego przynosiło przynajmniej chwilową ulgę nieporównywalną z szydełkowaniem, które również całkiem nieźle koiło nerwy. Podobno. — Mogę prosić o telefon? — zapytała tak grzecznie, jak tylko potrafiła, zważywszy na okoliczności. Właściwie to była przyzwyczajona do nieprzyjemnych rozmów z szefostwem. Poprzedni dyrektor biblioteki przynajmniej raz w tygodniu udzielał jej upomnienia lub dawał wykład zupełnie niepotrzebnie podejrzewając ją o chęć zajęcia jego stołka. Wszelka inicjatywa Matyldy, a także jej kreatywność, były tłumione w zarodku. Jako detektyw miała teraz możliwość wykazać się i jednym, i drugim i nikt nie powinien dusić jej zarodków. Salomea bez słowa zwróciła jej telefon. Przed wyjściem Matylda spojrzała jeszcze na Mareczka, ale ten stał ze wzrokiem wbitym w wykładzinę, jak uczeń na dywaniku u dyrektora, przyłapany na ściąganiu albo paleniu papierosów w szkolnej toalecie. Nie wiedziała, czy jest zażenowany wpadką przed nową pracownicą, czy tak przejęty czekającą go burą, ale przecież nic takiego strasznego się nie stało. Po prostu zgubili obiekt. Każdemu może się zdarzyć. Zlecenie było irracjonalne. Sprawdzić wierność w ten sposób, żeby okazała się niewiernością i to w ciągu jednego wieczora? Takie dziwne, że aż podejrzane. Dąbek spędził noc z jakąś kobietą, zatem dowiedzą się teraz gdzie i z kim, więc nie ma o co robić afery. Przecież mogło być znacznie gorzej. Facet mógłby paść trupem na ich zmianie.